Godzina 18.09 W Detroit Nie, w tym czasie w Detroit nie wiem Bo, bo nie ma 18:00. 18 z groszami, tak? W jednym z wrocławskich blokowisk Maciek Skwara prawdopodobnie zasiada do meczu W tym samym czasie w Dublinie Filip pracuje nad nową grafiką W Holandii przemian Pracuję nad filmem z Nepalu, a w jednej z małych podkarpackich wiosek Papa bawi się dużą ilością butelek. I mam już wszystko gotowe. Mam butelki. Czyli wszystko dopiero, nie już, tylko dopiero gotowe. Mam dużą ilość butelek. 9 prawie litrówek. Hmm. 7 7,5 litrówek... Ty, kurczę, to jest za mało. Papa ma za mało. Jeszcze muszę jakiś plastik poszukać. O, właśnie. Oprócz butelek jeszcze potrzebuję rurki, żeby to wszystko spuścić. Szukajmy rurki. Gdzie ja ją ostatnio zostawiłem? Tak, tu jest bardzo o, nie ma rurki. Ha, ha, ha. U, hu. Hop, hop. Może ktoś używał do niecnych celów i spuszczał moje wino ukradkiem. O, butelki po piwie perła. Ja tu byłem. To jest taki ukłon w kierunku Lublina. Bardzo dobre piwo, swoją drogą. I myślę, że kiedyś o nim wspomnę. Ale to będzie kiedyś. Odwiedźmy drugie miejsce, które może być rurka. O, ale mega, normalnie relacja. Mm -hmm. Ej, ktoś, ktoś się nie bał i skrobną, skrobną rurkę do spuszczania wina. O, a w drugim miejscu, gdzie mogłaby być rurka? Słyszycie to? Mm, nalewka cytrynowa. Słaba Ej, no gdzie jest rurka bez jaj Dobra, to w takim razie Nasze nagrywanie I wracam za chwilę, jak znajdę rurkę Bo się wkurzam powoli Mecz się chyba zaczął, bo słyszę z drugiego pokoju. No dobra w takim razie do zobaczenia, jak będę w posiadaniu. O, jest! Dobra. Myta, myta, ale trzeba ją wyparzyć i i działamy. Zorganizuję sobie jakiś koszyk na butelki i schodzę na dół. Przegotuję trochę wody i będzie zabawa. Ja na to sposób mam chyba wszystko, co będzie mi potrzebne, aby umilić sobie ten wieczór. Tak. Wino bez owoców jest lżejsze i to o wiele. Tak stwierdzam na oko, że nie starczy mi tego szkła. No na to wino, ale myślę, że coś się wymyśli, jakoś się z tym uporamy. Dobra. Teraz znowu powalczę z korkiem. Nie tak, wydawało, wydawało mi się, że powalczę, ale muszę delikatnie. Śmierdzi to wino. Nie, zakładam się z butelką. Rurka. Rurku! mi wina. Dobra. I co? I zasysamy, nie? Pierwszą butelkę, jak myślicie? Ale teraz jak to zrobić? Pierwszą butelkę, którą spuszczę, to będzie ta butelka, która będzie nagrodą? Czy tylko ta butelka, którą opiszę jako pierwszą? I tak, i tak się nie poznacie, nie? Szczególnie, tego nie widzicie. Dobra, zaczynam. Falt start. Leci. I powiem wam tak. Ko koloru siłą rzeczy nie zmieniło. A może jest trochę Ale... W smaku nie jest już takie słodkie, jakie było. Się Adam ucieszy z RetroRadio. Muszę sobie przygotować butelki. No, może troszeczkę zuma bliżej dam. No, mam nadzieję, że nic mi go tu nie zna. I Jedziemy z koksem. Oj, przydałby się teraz ktoś do zakręcania butelek. Cisza, spokój, pachnie winem. Czego chcieć więcej? Za moimi plecami dudni piec. Mam nadzieję, że to jego ostatnie dni w tym roku, bo robi się coraz cieplej. A chociaż czasami to nawet w maju trzeba grzać, bo są chłodniejsze wieczory. To różnie to bywa. Tyka zegar. Radio nie włączałem, żeby was. Nie rozpraszać jakoś specjalnie. No i winko się zlewa. Te butelki są na około jakieś 900 ml. Niektóre 935 z tego co czytałem. Takie niewymiarówki. A, ale to są bonusy takie. No i co? No nie będę Was chyba zanudzał tym. Nie to Was interesuje chyba. <głos> Najbardziej to Was interesuje yy, to wino w Waszym domu. Przynajmniej takie mam wrażenie. Muszę się jakoś yy, przeorganizować, wiecie. Także na usłyszenia za chwilę. Uy. Masuje troszkę, tak? Słychać pięknie wino, gdy butelka jest pusta. Później już nie. Dobra. Winko, nikt się leje. Oczywiście dowodem na to, że to jest pełna amatorszczyzna jest to, że nie mam... Yy, zielonych butelek z koreczkami i wygląda to jak przetwory jakby ktoś wam e, domowy kompocik albo soczek podał cześć, to znowu ja skończyły mi się te wszystkie marne butelki, które sobie przygotowałem zlewam właśnie do takiego nie wiem, to jest 4-litrowy Chyba 4, bo na piątkę wygląda małe. Czterolitrowy baniaczek, plastikowa taka butelka po wodzie mineralnej. E, no ale kurcze tego wina z baniaka nie ubywa. Także przys przys przysyłajcie butelki. No, koniecznie przysyłajcie butelki. Nie, żartuję, jakoś sobie poradzę. Zaraz pójdę na górę, zobaczę jeszcze, co tam mamy ciekawego. Jak trzeba będzie, to się coś dopije, żeby zwolnić butelkę. Nie, tutaj też żartuję. Bez przesady. No. no Jeszcze, jeszcze potrzebuję butelek. Ale tam kilka mam na oku. Tak, że... Mi wino smakuje. Przynajmniej tyle, co udało mi się z rurki. Przez przypadek oczywiście. nie, Bo musiałem przecież jakoś spowodować, żeby z tej rurki chciało lecieć. Nie? Yy, na tyle, co spróbowałem, to, to jest dobra. Nie wydaje się jakiś zepsuta. Jest słodkie. Jedna gada mnie będzie zadowolona. No, ale trudno. Dobra, no to, no to co? no, Zlewam dalej, szukam butelek, bo za chwilę się ten Baniaczek zapełni i trzeba będzie kombinować dalej. No, posłuchajcie tego. Mhm. Tak ucieka wino. Z Baniaka. Do Baniaczka. Bina, bina, bina, dajcie, bo jak ubrę, to tyle Wina, wina dajcie. I patrole omijajcie. A przyniosłem sobie nowych butelek i bom.. i co? I zlewam dalej, no. Polska dostaje takie kurcze baty z Irlandią. To jest jakaś zmowa. No ale to jest kwestia tego, że nie wiem, teraz może popełnię FOPA i powiem, że ostatnim razem wygrali, tak? Szczelam, nie znam się na piłce i nie śledzę wyników jakoś szczególnie. Yy, tak, zlewam zlewam dalej, i zaraz idę na górę do Was no, przynajmniej mam taką nadzieję że, że ten fajnie jest, kurczę, no jest trochę tego przynajmniej je, ma co cieszyć oko i nie jest tak, w butelce nie jest takie jasne jakby się wydawało ostatnim razem, że będzie czyli jest super mówiąc krótko, jest super w takim razie znowu zostawiam Was samych a ja po raz kolejny ciągnę za rurkę i, i losuję wino do butelki, tak? No, wina, wina, dajcie, <śmieniczy> W ten oto sposób dotarliśmy do końca. No i tak patrzę. No, plus minus 20 litrów. Nie jest to dużo. Biorąc pod uwagę fakt, że Baniaszek mam większy, ale mm, owoców nie było tyle, żeby robić więcej wina i myślę, że, że też wystarczy mi to. Biorąc pod uwagę fakt, że wina, że nie przepadam za winę. No, ale okej. Okay. Jest zlane, jest gotowe. Jest super, mówiąc z prosta. Co? Tyle. Znikam w takim razie. Do usłyszenia. Tak wina właśnie wymyśliłem. to bajcie. ta tam dum tam tam może konkurs musi być mega trudny. Nie, może nie będzie trudny dla tych, którzy, którzy słuchali wszystkich podcastów. Będzie kilka pytań, także już się przygotujcie. A jak ktoś nie słuchał, to ma okazję do no, tego, żeby nadrobić te odcinki, a przy okazji wyłapać kilka szczegółów, o które będę się pytał Was w konkursie, w którym nagrodą, będzie butelka wina produkcji Papa Cafe z numerem 1. Ha! Jakbym znalazł tak ze sto takich pieniążków, to bym se mógł ze dwa piwa kupić. No, albo jedno wino. No właśnie, albo jedno wino. Ja mam chleb, ty masz mięso, on ma wino. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Ach. Wino Polari! No wizy świata jak Salvador Aż po kieliszek wina, by uciec od codziennych wtrąg. Wypij do dna gorzkie wino samotnych, wypij.